On grypsuje. A on jest git człowiekiem. Nie bądź fajerem, grypsuj z nami. Ho-ho-ho, witamy w nowym podcaście około fantastycznym. Nazywa się Gryps. No i cóż, poszły tutaj wszelakie tematy związane z fantastyką, ale także takie, które o nią zahaczają, jak chociażby film, najnowsze filmy w tyłu i Skybów 4. Będziemy mówić również o planszówkach, karciankach i różnych tego typu pierdolach, które mogą Was zainteresować. Ja jestem Gutar i tutaj praktycznie obok mnie siedzi Jung. O, o, obok, bardzo obok. Jakieś. nie <grymnie> wiem, 300 km stąd. E, co o podcaście? Na pewno, jak już powiedział, Gutar. Tak, Gutar, jak, tak, jak to się czyta? Tak, jak powiedziałeś, Gutar. Gutar, e, jak już powiedział, będzie wszystko fantastyczne. Tylko nie wiem, dlaczego powiedziałeś o tematach około fantastycznych, zahaczająco film. Skoro film też może być fantastyczny, no, ale. To już takie. Ja, bo, o, to się drobna nieścisłość. Da, wszystko się wyknie Dokładnie. Trzeba eee, do no. Gintera. Gintach. To o Ginterze? że. Ginter nam zajął domenę jednym słowem. Buty do Domen. Ja Dokładnie. Znaczy ja po niemiecku nie za bardzo spracham, ale próbowaliśmy założyć blog gripsblogspot.com ale jakiś szwab, no cóż, Zajął. postanowił sobie zająć A żeby niść szpechem, dechem, po poniemiechem, więc nie dogadaliśmy się i nazwa taka dupna jest jaka jest, niestety. No niestety. Poza tym ostatni go pozbył w 2006 roku, ale Google ma to głęboko, <śmiech> więc musimy zostać przy nazwie jaka jest. No jaka jest. Uff. I tak sobie dodacie do ulubionych raz, dwa, trzy, więc nie będzie problemu w spisywaniu dużej liczby literek. No cóż, e, co dzisiaj poruszymy? Takiego niesamowicie wręcz ciekawego. E, po pierwsze powiemy o akcji Wiosła Fantasów. dzięki której w ogóle udało nam się z Jungiem poznać i ruszyć ten amatorski podcast. Cicho, mieliśmy o tym nie mówić. To, my, się, my się znamy od wielu lat. Oj to, co tam, że trzy powiem. godziny wczoraj tylko gadaliśmy. Niko, e, nikt o tym się nie dowie. E, dalej, coś o konwentach i Lafa. W końcu idą wakacje, trzeba się jakoś wyszaleć. No, oczywiście zajmiemy się Wiedźminem 2, który niedawno miał swoją premierę. Ja osobiście nie grałem, ale tutaj. Huntar, nie, Guntar. Guntar. Guntar. Co G ze mnie Niemca nie uptyży. Dobra, przepraszam, mój błąd. Guta, Gutar e, grał, więc on się tutaj bardziej wypowie. O Ginterze już co nieco powiedzieliśmy. No i oczywiście przejdziemy do filmu Piraci z Karaibów 4, który premierę ma. W sumie nie wiem kiedy. Najmniej Miał się... już cztery dni temu. Nikt z jeszcze nie oglądał, ale możemy powiedzieć, e, czego będziemy mogli oczekiwać. oczekiwać. Tak. Co nas niepokoi, czyli pewnie będziemy mówić coś o tej technologii, czy te zdupy. E, oraz za tydzień, czy za dwa, jak właśnie zdobędziemy dość pieniędzy, czy ich nie przypijemy, i udamy się do Kina, to opowiemy o samym filmie, czy jednak warto wywalić hajsu, czy nie. No ale to może w następnym odcinku. Dokładnie. Więc może teraz coś o nas samych przygotowaliśmy. No, przygotowaliśmy. W sumie to powstały takie króciutkie opisy. Gutar, gutar od 9 lat mieszkanie w celi numer 13. 278 lat wyroku za zabicie około 2430 postaci zesperowanych graczy podczas prowadzenia sesji RPG. Dokładnej liczby okaleczonych i załamanych nerwowo nie ustalono. W celi siedzi sam, każdy jego współwię... współwięzień wolałby być po trzykroć zgwałcony przez Wielkiego Bożydara, jeśli spędzi z Gutarem chociażby minutę sam na sam. Oczywiście każdy biedak mógłby trafić gorzej, bo się wyglądował z moim towarzyszem obok. Wiadomości występujemy sobie oczywiście więziennym kodem, czyli obok Younga. Facet siedzi w parce już od trzech lat, jest niesamowitym recykliwistą. Dostał 261 lat za grafomańskie teksty i morcowanie nim przypadkowych ludzi, w tym nie za dobre spawowanie, to znaczy, że za wszystko, czym mógłby pisać i już facet nie pisze, wyrok zmniejszyli mu o połowę. No cóż, to chyba wszystko o nas. Tak. Jeszcze można powiedzieć, że mieszkamy cele obok. Dokładnie. To, można... Nasze cele leżą obok siebie. Dokładnie, czysta tu w linii prostej. No, w linii prostej. Jeszcze trzeba trochę zakręcać, bo strażnik stoi. No, rzut Beatę. Jak ktoś ma bardzo silne ramię. Dokładnie. Hmm, to co? Gneza nazwy. Może ty coś powiedz. Ło. Głowiliśmy się jakiś kawałek. E, troszeczkę wręcz. E, 10 minut. Nie? No, całe 10 minut na wymyślenie nazwy. Jak ta nazwa musi być chwytliwa i zajebista. Taka się udała. E, Skrociliśmy ją. Czekaj, nie mów. E, zrobimy konkurs na nazwę. Każdy, kto ma jakikolwiek pomysł, skąd wzięła się nazwa, niech, pod, niech w komentarzach pod tym odcinkiem po prostu napiszę jego lub jej pomysł. Ciekawe, czy mam jakieś słuchaczki w ogóle. Ciekawe, czy w ogóle mam słuchaczy. W każdym razie, każdy, kto ma jakikolwiek pomysł, niech napisze w komentarzu pod odcinkiem za wygranie konkursu. Nie dostanie w sumie kompletnie nic, ale będzie mógł się poszczycić, że odkadł nazwę. To też jakiś zaszczyt jest, chyba. Ponieważ no wracam do tematu, którym teraz jest e, Wiosna Fantastów, tak? Wiosna Fantastów to inicjatywa studiowana przez ludzi z całego która miała na celu zgromadzenie jak największej liczby aktywnych ludzi, którzy chcieliby coś tworzyć na tej scenie polskiego fandomu. Jak widać akcja udała się. No tak tych trzech osób do przysetki, jednak 297 osób zebranych w tak krótkim czasie to totalnie nie znających siebie to i tak naprawdę bardzo ciekawy wynik. No i właśnie dzięki tej akcji możemy teraz was tutaj pokatować naszym amatorskim podcastem. W ten sposób też poznałem Junga. No dokładnie, ja poznałem w ten sposób Gutara. Przez w sumie tego Orisha, organizatora, któremu w sumie tak. mu trzeba podziękować za zaorganizowanie tak. całej akcji. Udziękujemy mu w inny sposób niż tego podcastu, gdyż co byłaby chyba prawdziwa obraza. No ale. Tak czy siak, o, już masz u nas piwo, jak tylko się spotkamy, a więc no. będziemy cię unikać. To, to. E, w ogóle czego słuchacie? Słuchacie podcastu? A że w Polsce jest to coś zupełnie nierozpowszechnione? to może spróbuję przybliżyć mniej więcej, cóż to jest. Otóż podcast jest to amatorska audycja radiowa zamieszczana w internecie w formie takiego pliku mp3 zazwyczaj, który możecie zwyczajnie ściągnąć na dyski sobie i posłuchać na mp3, jadąc gdziekolwiek, czy leżąc, czy wgapiając się w nasze zdjęcia piękne, rozbierane i tak dalej. Yy, ale to wszystko wed wedle gustu. Podcast po prostu stworzony jest, by przekazać jakąś informację albo pozwolić dwóm samotnym ludziom, którzy lubią się ciąć, pogadać o sobie. Nie Trzeba wiem, do której grupy drugą się... opcję, bo nic konkretnego pewnie do przekazania nie będzie. No, nie czekać. <laughs> <laughs> Więc zapraszamy do słuchania i przejdźmy może do czegoś ciekawego dla odmiany. No dobrze, więc skończyliśmy takie wstępne pierwszenie, które musiało być odwalone. To przejdźmy do tego, co wszyscy wiedzą, że jest tak naprawdę zajebiste, czyli do Wiedźmina 2. Nie oszukujmy się, pewnie większość osób tego w jedynkę, e, albo w ogóle miała kontakt z Zagą, bo nie miała kontaktu z filmem, e, już e. własnego Wiedźmina 2 ma na komputerze i zagrywa się w niego, więc... Ja jestem jest może... tym wyjątkiem. A no. Wiedźmina lubię, w jedynkę gra ma, dwójki jeszcze nie ma. No. No, to zbieraj fundusze, to powiem tak. No cóż, bo z ciekawością przerzucałem recenzję w internecie. Byłem zaciekawiony, jak wygląda nasz wiedź w No i oceny nie schodzą poniżej praktycznie 9 punktów na 10, czy 19 na 20, a tca, Czyli zwykle górna, same górne oceny. No i nie oszukujmy się, bo taka wymiata po prostu. No. W, momencie, w tym momencie, może na nie tylko masę, i a i tak Wiedźmy swoją nieliniowością, grafiką, systemem walki, no znakomitym oddaniem świata sapkowskiego psu, wgniata w ziemię dowolną konkurencję skacze po niej i później się śmieje. No i przy samej różnorodności wszelkich wyborów i ich konsekwencji to nie jest gra na, tak jak na przykład Dragon Age, którego przejdziesz raz i potem może ci się będzie chciało tylko tak naprawdę tę grę warto przejść dwa, trzy, nawet 4 razy, bo i za każdym razem przedstawiona fabuła i końcówka będzie inna. W sumie jedyną wadą jak dla mnie są, jest zakończenie którego no troszeczkę mi brakowało. Bakowało mi, to mogę zdradzić, nie było takich plansz, jak większość tych RPGów pod końcem, które podsumowują wydarzenia po zakończeniu fabuły. To takie miłe podsumowanie, które pokazuje, co tak naprawdę osiągnąłeś tutaj te zakończenie i też przekazanie informacji, co się dzieje jest w sprytny sposób wplecione w rozmowy podczas epilogu, a oraz także wydarzenia w ostatnim akcie. Z tego jest też ciekawym rozwiązaniem, ale chyba nie tak bardzo satysfakcjonującym, jak te wspomniane nie Niemniej jest to gra warta wykupienia i o wiele, wiele lepsza od pierwszego wzoru, czyli od na jedynki. No to jeszcze nie, nie mnie oceniać, ale z tego, co widziałem w gameplayach, i z tego co słyszałem od ciebie, no to, to sama prawda i warto kupić. No dokładnie. Teraz możemy iść do Steepor'ecard i odebrać odda naszą do dolę za reklamę. Do czego dojść? do, y do Steaporek, to twórcy ginie. Żeby no odebrać tak, tak, tak, tak. Hajs za, za reklamowanie podróż. A no tak. Dobrze nie dosłyszałem po prostu. Okej. Okay. No dokładnie. Hmm, co tu jeszcze mamy? Przyjaci. Piać, tak, Pirać. Pirać, Każdy lubi chyba Pijatów z Karaibów. Nie wiem, oglądałeś pewnie te trzy części, co już był. Jasne. Tym razem Disney dorwał się do kolejnej powieści. Tym razem powieści. Wcześniej bał na warsztat marynarskie legendy, w sumie dość autentyczne i ciekawe. Teraz dorwał się do jakiejś tam książki, troszeczkę przerobił fabułę, żeby wpakować w Jacka Sparowa, przyklepał do i wrzucił do Kim. No i się, że to na pewno będzie ciekawe i fajne widowisko. Zresztą jak każdy film z tej serii. No, mam taką chociaż nadzieję, bo poprzednie trzy części mi się spodobały. Może nie, na, nie w stopniu takim, że jest to moja nowa kultowa, nowy kultowy film, który będę mógł oglądać bez, bez końca przez dwa miesiące pod rząd, ale mam nadzieję, że mnie nie zawiedzie. Z tego co patrzę tutaj na oceny, to jest 7 i 8 w filmwebie, no to całkiem nieźle myślę. No tak, jedyne co troszeczkę mnie niepokoi, to fakt, że jest zrobiony w, w technologii 3D. Może niektórzy to lubią, nie mnie oceniać, ja, mam straszną awersję do tego y, typu filmów. Poczekam w sumie, albo pójdę do jakichś kina, które będzie miał to normalnie, w sumie co czytałem, tylko w wybranych kinach jest w 3D. Y, nie, mimo jak ty, ja po prostu nie trawię technologii 3D. No, nie oszukujmy się od tego je, od tych okularów i oglądania, w ten sposób e, filmów i programów e, i gier, też są tam już dywczyny, strasznie boli głowa i te swoje ludności, a nie szkoda się, że żarście serwowanych w kinach już jest dość podłe i od samego niego chce się oponentować, co dopiero w tych okularach. Znaczy mnie nigdy takie dolegliwości nie złapały, nie narzekam, ale sama technologia mnie jakoś tak specjalnie nie, nie, do, nie satysfakcjonuje jako sama technologia, bo wyobraźnię mam, mózg też, więc niepotrzebne mi są jakieś super efekty specjalne. Czy można się zastanowić, czy to nie będzie tak naprawdę yy, ten, coś, co jest nietrafione, bo, no, robią już monitory gry i tak dalej, ale tyle osób narzeka na to, że od tego mi wszystko boli głowa, że myślę, czy firmy nie utopią w tej grubego hajsu. Czas pokaże. Prawda? Utopić utopią. Myślę, że albo z, zadziała przy tym drugi biznes przeciw, tabletek przeciw glu, golowi głowy, albo po prostu z, te firmy wszystkie utopią kupę kasy i ta technologia po prostu nie wejdzie. Wymyślą coś nowego. Jeszcze boję się, żeby to nie był taki typowy slasher, jak wyszło wiele filmów 3D, które bazują tylko i wyłącznie na efektach specjalnych, tak? No nie, no słuchaj, nie oszukujmy się, Fiacie Skye bazują tylko na Johnny Deepie, więc... No dobrze, tak, ale to zawsze miał jakąś tam fabułę, nigdy nie była taka bezmyślna siekanka, tylko i wyłącznie. Wiesz, zobaczymy, no, wrzucili tutaj postać Czarnobodego, więc to, to jest trochę histor historię z Masakurą, no i to może być ciekawie. Mm, a, ciekawie. Swoją drogą jak już podarzykano tą technologię, to, to jest jedna zaleta, no. Dzięki temu, przynajmniej, filmów, filmy, które są wrzucane, nie będą po dwóch, trzech dniach na torrentach spiacone. Dzięki temu możemy liczyć, że wyjdzie czwarta część, i piąta, i szósta, i tak dalej. No, ja no, no, kolejny plus. To chyba tyle o piratach. Więcej się nie rozumiem. Mhm. Konwerty, ty i larpy w wakacje. Ty tutaj będziesz miał zdecydowanie więcej do powiedzenia, ja tylko się na sam początek wtrącę, że... O dobra. cholera! Co? Tu moje tłumaczenie z, pira z piratów jest jakieś przez jakiegoś Guntera. Popatrz, oszwamy <śmiech> są wszędzie. <śmiech> Ty go nie po prostu pozostaje. Ja ogólnie mówię, że te kwiatki, które narobimy, to trzeba wrzucać co jakiś czas. Tak, to jest... Tak, przed mówię, że dobrze, nie będzie można piracić, a teraz tutaj. O, wiesz, ma hipokryzja Jezu. Dobra, cicho, cicho do, do, do. Trzymaj fason. Tak, bądź poważny. <laughs> Takie słowa najbardziej rozbrajają. Mm -hmm. Dobra, więc tak, ja na zlocie byłem jednym, i to takim powiedzmy, podrzędnym, i poza moimi takimi zabawami, powiedzmy, z kolegami że tak mnie na podwórku w pobliskim lasku z, w bitwie na drewniaki to praktycznie nic bo też zainteresowałem się tym rok temu czy dwa lata temu tak bardziej na poważnie a to myślę, że głównie dlatego że to jest zwyczajnie nieroz, nierozpowszechnione i nie, nieznane ludziom no bo podobnie jak podcast powiedzmy który staje się coraz bardziej popularny to o larpach mało kto wie znaczy, może rozgraniczmy najpierw Larpy od terenówek, bo Larpy to naprawdę na konwentach, czyli gdzie trwają po godzinie dwa, a terenówki trwają do trzech dni, dłużej. No tak, tak. I tam wiesz, już są wyższe wymogi, jeśli chodzi o stroje i tak dalej. Eee, więc cóż mogę powiedzieć. Eee, faktem jest, że to wciąż w Polsce się rozwija. Nie jest tak na przykład rozwinięte jak Niemczech, gdzie mają naprawdę a, niesamowite jest... larpy, na przykład Larpy. Na przykład te gdzie widziałem zdjęcia, gdzie tak robiły sobie czołgi, czołgi parowe, właśnie. Tak, kamerze. Czyli To wygląda naprawdę genialnie, jak na No ale u nas też tych lachów jest coraz więcej tych co są takie spore. Też się pojawiają nie tylko takie, że tak powiem, istnieją dinozaury, które już są naprawdę już od długiego czasu. na Polskiej arenie, chociaż tak za dużo nie mogę mówić, bo tam też od niedawno dopiero jeszcze, ale też się pojawiają nowe, tworzone na podstawie autorskich systemów, y które na przykład startują po raz pierwszy i, i nie zawsze są naprawdę sukcesem, ale zwykle warto na nie pochodzić, bo jest szansa poznać niesamowitych i ciekawych ludzi. A także często jednak te dachy wypalają i fajnie być pierwszą osobą na, na, na cyklu Lapów i kreować w jakiś sposób historię. Tutaj chciałbym pozdrowić wszystkich, którzy byli na Lapie New Age. E, jako facet, tworzyłem, tworzyłem gazetę do tego lapa, w którą ludzie wierzyli, a to był już po prostu, wiesz, jak masz fakt, to fakt przy tej gazecie był wiarygodną i poważną gazetą. A ludzie w to naprawdę, naprawdę tak realnie wierzyli? E, tak, no, wierzyli jako ich postacie, no jak wiesz, poznaj papieżskiego szpiega, Czyli coś z tego Poznań Masona z dokładnym opisem przewodnika masonerii, nie? Bo po prostu poprosiłem e, organizator Larpa na 2-3 dni przed, e, by mi podał opis tej osoby. Ciekawe rzeczy się dzieją. E, tak, właśnie. To jest chyba najfajniejsze w tych wszystkich Larpach, że po nich ma się zbieranie na różnych ciekawych opowieści i, i wspomnień. No dość powiedzieć, że na ubiegłorocznym forcie dokonano skrytobójstwa z działającej armaty na Tak, <śmiech> To słyszałem, ale no, powiedz ludziom innym. Eee, cóż, postać gracza, który był na forcie od początku i po prawdzie sam już był zmęczony, to wystarczył się, się zabić. No i przedstawił się wprost jednemu naszemu obozowemu łowcy czarownic powiedział, że w post, że jest nekomantum, go przez chaos i tak dalej, to już już, już wszyscy tam szykowali na niego pałeczki, no ale okazało się, że jest on niesamowicie silny. baron, który tam przewodniczył naszej ekspedycji na miasto, e, chciał się z nim ułożyć, bo, żeby było mu łatwiej. No ale doszło do tego, że łowca wampirów wraz z właśnie naszym łowcem czarny zdorowali się do arbaty. I w momencie, kiedy w obozie praktycznie nie było nich pałac, pokryją, wyglądało to praktycznie jak w kryz kreskówkach, podtoczyli podstawie tobie armatę pod plecy wrzucili tego achtunga, zatkali kulą, gdyż na forcie jest taka zasada, że bohmpalna musi strzelać, yy, no oczywiście jako bezpieczną pianką, ale musi strzelać, więc jak trafisz, to trafisz, jak nie, to nie. No i z tych dwóch, trzech metrów wyładowali mu kulę prostą w wyglądało to po prostu genialnie. Czy, I było klimatyczne, bo wiesz, ludzie się odbacali, tu w obozie leżą flaki i tak dalej, trzy osoby na ziemi. Gdyby nie imperialny oficer, który nie wiedział, co się dzieje, podbiegł do nich, spojrzał na armatę i wypalił Ej, chłopaki, nie widzieliście gdzieś kuli? Dedyki się poszedł pieprzyć. Okej. Okay. tej wersji z końcowym y nie słyszałem, gdzie jest kula. Okay. Nieważne. Ale ciekawe rzeczy się dzieją. Powiedz mi jeszcze te, i tak fachowo, jaka jest różnica między konwentem a larpem? Konwent to ogólnie zlot nie fantastyki, gdzie oprócz samego e, gry, czyli poprzebieranych ludzi odgrywających swoje postacie, wzłęte wcześniej samemu je kochawszy. Tam są także prelekcje, spotkania, konkursy, turnieje i no może nie turnieje, konkursy, spotkania z autorami książek itd. itd. Natomiast na LARPie jest sama same to odgrywanie. No, oczywiście na konwentach też zdarzają, że są LARPy, które trwają. Parę godzin. No i są równie interesujące jak te duże terenówki, chociaż nie mniej tam zawsze jest gorzej ze strojem itd. Tak no cóż, polecam przyje przyjeżdżanie na oba, na i na terenówki, i na e konwenty. I ze swojej strony mogę polecić Zielonogórski konwent, Pachanalia fantastyczne z naprawdę miłym, chociaż troszeczkę kameralnym kommentem, lecz zawsze tutaj można spotkać autorów, na przykład jak tym był Komuda, często tu do nas wpada, a Zielonogorski Klub Fantastyki naprawdę zna się jak mało kto na robieniu kommentów. dość powiedzieć, że mieliśmy w Zielonej Górze dwa razy Polki, czyli ten ogólnopolski największy komment fantastyki. No To, to się dzieje. Ludzie wiedzą jak to wszystko zorganizować to dobrze uh -huh. to może jak, jak ze strojem jak to wszystko zdobyć zrobić jaka szczegółowość jaka szczegółowość oddania i tak dalej. W tak zależy w szczególności od LARP. Um, Na steampunkowe tutaj w tym wypadku polecam New Age. Tak, tak, kocham, kocham. No, widzisz jak lubisz tym steampunkowe, w, tym, w, tym w, ty, w te wakacje powinna się odbyć trzydniowa trzydniowa e, właśnie trenówka New Age na którą wszystkich, wszystkim gorąco polecą e, Pewnie zaraz się ktoś zapyta czy mi za to płacą. Tak płacą i za to będę wymieniony w podaczniku i będę zajebisty. E, e, polecam ale nie no jest problem. Właśnie z team tak łatwo znaleźć jakąś kamizelkę, koszulę pod nią, prawda? Protektor, taki buty do tego jakieś takie steampunkowe dodatki, czy komuś szczególnie na nie zależy. Tak naprawdę strój bardzo mocno wiąże się z postacią jaką chcemy grać i w tym wypadku albo kreujemy pierw postać i później wyrzucamy hajs na strój albo najpierw przyglądamy, co mamy w garderobie jaki mamy strój i pod ten strój tworzymy postać. Co do strojów i wymogów, no to zależy tak naprawdę od y, terenówki i specyfiki. Na niektórych na przykład, żeby pancerz był pancerzem, musi naprawdę nim być. Czyli w przypadku, jak chcesz nosić kolczugę, to nie możesz mieć e, posprayowanym, e, znaczy pomalowany sobie sprayem swetarka, e, tylko prawdziwą 10-kilową kolczugę, prawda? Yes. Eee, więc koszta są duże. no nie oszukujmy się, larpy nie są tanie, no są na pewno tańsze niż na przykład zabawa w ASG. Eee, no Lecz e, też trzeba się wiązać z jakimiś wydatkami. Myślę, że chyba najbardziej ekonomicznie wyjdzie do z tego i kupować historyczne stroje, no bo sam sobie zorganizować. I jednocześnie jeździć w nich na larpach, bo te się praktycznie sprawdzają zawsze, wyglądają naprawdę dobrze, czasami lecz uszałamiająco. No a w ten sposób ma się stoi nie tylko na larpy, ale także na codzienne hobby, czy po prostu w jakiś brat, czy, coś, czy coś koło tego. No więc, ale na sam początek myślę, że jakby zrobić coś zupełnie samemu, na jakiś taki pomniejszy larp, gdzie nie są to wymagania, jak na przykład na fantazjadę, to można to załatwić za całkiem niewielką klasę. Mhm. Nie oszukujmy się, to no, wystarczy znaleźć kawca w mieście, wszystkie, nawet w mniejszych pipiduchach są. Tunikę samą praktycznie można uszyć, kupić materiał, zrobić to na oparciu jak ktoś naprawdę ma talent i jest zaradny, może się zam zamknąć naprawdę fajnym w stroju, w kosztach poniżej 100 zł. Twierdziu. Myślę, że wykonalne. Pewnie, no, nie no, no, no wykonalne. Ja jeszcze polecam się naprawdę często, choć może to zabrzmi dziwnie, Przychodzić się po Lumpek'ach. tam czasami trafiają się takie tak, jak zdecydowanie rzeczy. Hej, no ja na przykład znalazłem skórzany kubek bez rękarnik, yy, z, z guzikami, nie z zamkiem błyskawicznym, który przez długi czas wykorzystywałem na larpach, aż wyrosłem z niego, yy, i koszulę z takimi prawie, praktycznie błękwiastymi kawałkami białymi, grałem zawsze w tych jakichś szlaścicach, itd. Tak I wydałem na coś co naprawdę dobrze wyglądało nawet na tych większych larpach. Całe 10 zł. No to dwa piwa, nie? No, dokładnie. Szczególnie jeśli ktokolwiek chciałby na jakiegoś steampunka iść, to, tam, to Lumpek to jest pierwsze miejsce, jakie, w jakie powinien się udać. Tak. No, można się zawsze przejść po sklepach, które sprzedają jakieś nakrycie głowy, żeby nabyć kapelusz, prawda? Gorzej jest z bo porządny cylinder to naprawdę wysoki. No to tutaj już to dla arystokratów, można powiedzieć, prawdziwych w realu. No dokładnie. Teraz co jeszcze Aha, broń, może jakaś, jeśli chodzi tak. o larpy. To jest już w zależności od lachów. Zwykle e, każda broń to jest otulinowy. Jaka. Czyli to jest bezpieczny miecz albo kupiony, to są lateksowe repliki broń czy jak to ładnie mówią, czyli po prostu są gumowe miecze pokryte tym lateksem. E, one wyglądają bardzo fajnie, ale też dość łatwo można je zniszczyć. Chociaż podobno niektóre są naprawdę wytrzymałe. No i one kosztują. One mogą kosztować za sztukę po 200 zł, nawet więcej. Jak oglądałem kiedyś na aukcji, bardzo fajnie wyglądają, ale jak spojrzałem na cenę, to nagle zaczęły mi się podobać te, które ja robiłem. No tak, widziałem, widziałem też e, samorupki. Samorupki niektóre są niesamowite. tutaj. sam poprzeglądać na galerę a także zachnąć na niektóre strony, gdzie pokazują jak zrobić. Na przykład z karimaty, z włókna szklanego robią niektórzy naprawdę fajne miecze. Tak, to chyba pamiętam. na farmerowni czy coś takiego. Słucham? Chyba na farmerowni coś takiego Tak, no, Tak, jest. dokładnie. ma naprawdę talent. On farmer, owszem. A pamiętam na przykład z e, Czasu Młody, hmm? czy to taki spin-off, że tak powiem, z Sontaru, e, gdzie zrobiony z karimaty mieżdy wyglądał naprawdę genialnie i samoróbki wyglądały niekiedy nawet lepiej niż tego latexy. Ale niestety nie ma się co oszukiwać, nawet jak zrobić najlepszą, najbardziej sztywną broń, jaka może być w dodatku bezpieczną, to zaraz przyjdzie ktoś, kto zrobi coś z PCV-ki, owinie to otuliną i będzie cię po prostu, każdy twój blok będzie przebijał. No nie do końca, bo nie oszukujmy się, że im lżejsza broń, to on tak naprawdę nie wymachujesz niczym, tak silnie i tak się precyzyjnie jak zwykle, bo jest lekka, nie? No właśnie. To, czy, I też są wprowadzone ograniczenia, ale już nie ma tak fajnie, że ktoś sobie zrobi miecz dwa razy większy od niego i będzie używał to jak jedno rękę no, tak. tak Tutaj są akurat ograniczenia i to dobrze. Tak. Powiem, że fajnie, fajnie to wygląda, jak się na przykład ludzie grupują większe w grupki, mam to, grupy, powtórzenie, zbierają o, grupy. O, to zbierają grupy. I na przykład też, no, tutaj wchodzi czas mota, widziałem drużynę 4 czy 5 pawężników, którzy mieli sztandar tak dalej, więc wyglądają jak mały oddział wojskowy, byli doskonale zgrani. W momencie, kiedy wchodzi na pole bitwy, to bodajże że po prostu zobaczyli to i prysnęli do lasu i tyle ich woli. No nie dziwię się. No genialnie wyglądają. Już pełne umudrowanie, kolczugi, tarcze, łucznie. Yes. No i co to jeszcze często się pojawia prask. na lachła to boń dystansowa. Hmm. Zazwyczaj mają ograniczenie tam na ciągu do 10 kg czy 15 bo różnie do 14 chyba z ostatnio spotkał. O 14 też e, Więc w ten sposób no, nie mogę zrobić nikomu krzywdy, a dają to przewagę, że mimo wszystko z dystansu można koło się spykać. Widziałem też i słyszałem o kuszach bezpiecznych, które podobno są świetne jeśli chodzi o strzelanie z bliskiej odległości, mimo że nie są jakieś tak mega celne i silne, no i też w szczególności na forcie broń palna, która strzela pianką albo działa, no tam na przykład zrobi organki, chociaż kasnowdowie mieli na tym LARPie pole minowe własne z balonów wypełnionych suchą farbą i że jak ktoś po prostu stanął, wypadali ze swojej kopalni i sprawdzali czy ktoś nie stoi na minie, a później się znowu barkadowali. No ale już nie abstrahując od kasnoludów i wracając do tematu, to porę palna też pojawia się na lapach, jest to rozwiązane tak, że ktoś rzuca petardę wceluje celuje tą bronią, która niby strzela porzucenie petardy i mówi kto dostał albo też, powiem, musi strzelać i na przykład strzela z jakichś lekkich kawałków kanki i tak dalej. Na YouTubie można znaleźć film, który pokazuje jak zrobić taką, będzie to też nie jest problem. No jeszcze się nie spotkałem z Drogią Palną, ale to głównie dlatego, ale że... Powiem tak, przejrzyj sobie może Galerię Fortu, tam gdzieś będzie. No pamiętam, że niesamowite wrażenie robiły organki też na petardy. Musiło być ciekawe. Może jeszcze jak, jakie LARPy konwenty polecasz na ten na... Cóż, Cóż, jeśli w tym roku odbędzie się Teomachia, to polecę ją. E, polecę również Fort, gdyż przybywający tam ludzie i organizatorzy, to jest naprawdę niesamowita zbieranie na kompletnie szalonych ludzi. E, dość powiedzieć, że Fort to jest nie tylko LARP, ale konwent razem z nim. E, I odbędzie się tam według rozpiski. Niesamowicie pokręcona rzecz, już z samej nazwy, chociaż dokładnie nie wiem o co chodzi. Lar pod tytułem Monty Python and Aha, the Revenge of Captain Bomba and e, Zawisza the Niger co już dość dużo mówi, może mówić o psychice powadzących tego. A raczej nie, jej braku. Dokładnie, więc polecam również Ford. Chociaż fakt może niektórych zdziwić, ze względu na naturowy system walki, który, do którego wiele osób z nie rozmawiają odnosi się sceptycznie. Sam muszę przyznać, jako że przetestowałem na prawie wszystkie te, te różne sposoby walki, e, to on się sprawdza, naprawdę. Nie niszczy dynamiki walki i jest w miarę przyjemny. E, polecę jeszcze Sorontar, byłem typu na czasie Motor, więc nie był już na pewno Sorontarem, ale. Jeżeli będzie lepszy niż czas moja, to bardzo przyjemnie wspominam, to po prostu w ciemno trzeba tam iść już zgłaszać postacie, można, sobie co widziałem, więc trzeba zasuwać. I mam nadzieję, że odbędzie się Teomachia, e, co ja mówię, New, A, New Age, e, czyli Steampunk Hobila w autorskim systemie e, stworzonym przez ludzi z, e, z okolic Cieszyna. I ten Nart naprawdę polecam, jako że jego autor. E, Drakon. Przepraszam. Eee, eee, facet naprawdę przykłada niesamowite staranie. Eee, Ostatnio na przykład było sieć radio. Eee, były radia między obozami, że można było, wiesz, zakręcić korką radiostację i pogadać z kimś, z innego obozu. No to gratulacje. Wiesz, prawie, więc. I wyrukowany przez nich świat jest naprawdę fajnym, ciekawym steampunk, czy podchodzisz podchodzi już pod dieselpunk. O, to, to, to też ciekawe klimat. Przynajmniej dla mnie ja się ostatnio zacząłem interesować trochę bardziej tym Steampunkiem, więc. Ale o tym to zobaczymy. O, to inny polecam przeczytać książkę swoją dogą Zadrę. Naprawdę przyjemny steampunk Przyjemna Steampunkowa książka. Zadra? To, to Zadra, tak. Kojarzę chyba. Ale nie wiem, czy czytałem. No to co? Co jeszcze mam? No w sumie to już. To na dzisiaj. Jeszcze można trochę powrzucać na Gintera. O, powrzucajmy na Gintera. Szwabie. jeden. No. na Gintera już byśmy a ja aż ja, powiem po nim i tak dalej. Na początku, na koniec jeszcze. narzekanie na Gintera. Chcielibyśmy poznać tak. Gintera z celi 8.8, Pod podpierdzili nam domenę. Tak. Go, Niech go dorwie wielki bożyda. Jak go znajdziemy, podziękujemy mu za 39. Tak i w ogóle to za, za te wcześniej, kiedy to było. Za to na trzeciego też. No. no coś, coś się jeszcze znajdzie dla niego. No zawsze. Gintera będziemy wspominać w każdym odcinku. Dokładnie. Ginter Tak. I jeszcze trzeba wspomnieć o ankiecie, którą zakładamy, która pojawi się no na tak. po prawej stronie bloga. Całe, całe półtora naszego słuch e, słucha... E, może... Półtora z... typu, Jak Słuchacją. się nazywa? Ktoś, kto będzie słuchał? Słuchacz, słuchacz chyba. Słuchacza? Radiosłuchacz słuchacz, jak, jak w Radio Maria. Tak, e, cała nasza półtora słuchacza, Jezu, to brzmi jak słuchacza. No, tak. Cała półtora naszego słuchacza. przesady. Cała półtora naszego słuchacza będzie mogło skołać, zgadnąć skąd, że mamy jak tą więzienną nazwę. Nie, wcale nie pochodzi od tego, że zamknęli nas za bycie pieprzynymi. Nie, to to jest swoją normą, ale nie, nie o to. Słuchaj, jakby go za bycie popieprzonym, to połowa Sejmu by się działa już. A druga połowa by czekała w kolejce, żeby się cele zwolniły. No, żeby tylko... Nie, to łatwiej było po prostu zamknąć drzwi od Sejmu. To no, w sumie. Ale Na spokój, szkoda tego całego alkoholu w bachu. Czy tam te małpki, czy tam psy jakieś inne, małpki. wypij szybko. Małpki. No i tak szkoda. Oj, tam to się tam wyśle grupę specjalną. Ja jestem ci, krzyża, tak, to, to jest to jest polska grupa jest interwencyjna. Tak. Jak, jak Niemcy za, jak Ginter nas zaatakuje, to no spod krzyża. To, to tak. post, postraszymy go obońcami krzyża, dokładnie. Podberli. Przaz biedny bioręiliśmy. No to tak, no to nagannie kończymy, a trzeba jeszcze się pożegnać wstyd. No o, o to chodzi. Nie wychował bo... Dokładnie, tak. Nie, jak to więzienie ludzi zmieni? Zmienia dokładnie, wstyd. No. Tak. Dobra. Co za ładnie się żegnamy z nimi? Jak się ładnie żegna się? No, podziękujmy. Chci, chcielibyśmy podziękować całym, wszystkim naszym słuchaczom, którzy do, te, e, do tej pory przeżyli. Tak, czyli pewnie nam dwóm, którzy tylko to te, my tego słuchamy. E, Orishowi i całej akcji Wiosna Fantastów, która pozwoliła nam to, ten nieszczęsny twór stworzyć. A także Fankasowi za czadowe logo które wstawię zapewne, jak tylko zmontuję ten odcinek. No ma, a nawet wcześniej możemy je wstawić. Ale to wstawić do odcinka, do opisu, do mp 3 A, no tak, no ale na logo, na tym może. A na logo to można tak, można poprawić. No to co się wymyślić. No to co, kończymy. To no. Dzięk dziękujemy za słuchanie, dziękujemy tym, za którym już gunta y Guntar, Guntar. Tak. Guntar, Guntar podziękował i do następnego odcinka. Dokładnie. Do usłyszenia. A, no i nie boicie się komentować, mam nadzieję, że oczywiście krytyka się przyda. Jak tylko wszystko. ktoś to przesłucha? Oczywiście i mamy... oczywiście mówimy o konstruktywnej krytyce, a nie jesteście i fujam w dupę, i tak dalej. No, to każdy umie napisać, nawet my. No właśnie, tak. on też to umie napisać, jak potenuję przez dwa dni. A to najpierw muszę się bardzo mocno skupić. <śmiech> nie dokładnie. No to chyba koniec. Dziękujemy za słuchanie. Dobranoc, czy dobry wieczór, cokolwiek. Co to macie? Brudny kisiel liże pryczę od spodu. Co? No brudny kisiel liże pryczem od spodu. O co dziś chodzi? No kapusia zatłukłem. Aaa. Nie wiesz o co chodzi? Grypsuj z nami. Wszystko o fantastyce. Podcast Gryps. Blogspot.com Zedek, odpala. Dobra, kryć się. Wolność. Gryps na wolności. Strzeżcie się. Podcast Gryps, blogspot.com. coś ty zrobi. Miałeś na zewnątrz nie do kibla wysadnąć.